Pomyślmy jeszcze przez chwilę o tym, który jest tym ideałem tego, co oznaczał ślub Nazyryjczyka. Pan Jezus Chrystus, kiedy przyszedł tutaj na ziemię, to wiemy, że nie przyszedł, aby Jemu służono, ale przyszedł, aby służyć i aby oddać swoje życie za wielu. I niejednokrotnie rozmyślam i rozmyślałem nad tym stwierdzeniem z listu do Filipian, że nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie. I Różne tutaj nasuwają mi się wnioski, ale to, co tak właśnie w świetle tego, o czym dzisiaj mówiliśmy, przychodzi mi na myśl, to czy on się wyparł? Czy wyparł się swojej natury? No nie, bo przecież przyszedł i objawił nam doskonale Ojca. I wiemy, że jak Paweł pisze W nim cieleśnie zamieszkała cała pełnia boskości I przecież nie wyparł się swej natury miłości i dobroci Bo przecież to wszystko okazywał Nie wyparł się również swej mądrości szczególnej Bo widzimy już jako dziecko swoimi Pytaniami zdumiewał uczonych w piśmie, w świątyni. A więc w czym leżała ta istota Jego wyparcia się samego siebie? Myślę, że leżała w tym, co jest napisane właśnie wcześniej. Nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równy Bogu. że tutaj Pan Jezus wyparł się tej równości z Bogiem i przyszedł tutaj na ziemię jako Bóg, a jednocześnie jako całkowicie poddany swojemu Ojcu. Jako ten, który mówi niczego bez woli mojego Ojca nie czynię. Tylko to, co u Niego widzę, tylko to, co u Niego słyszę, tylko to czynię. I on był tym, o którym później uczniowie mówili, że przypomniało im się że to napisane o nim gorliwość o dom twój pożera mnie i w tych właśnie słowach nie przyszedł, aby jemu służono nie przyszedł, aby teraz jego uznano za tego kim on był, aby się przed nim kłaniano aby jego wywyższono aby uczyniono go królem izraelskim tak jak nawet próbowali to robić nie po to nie po to, żeby być uczczony jako Bóg między ludźmi, ale po to, żeby służyć. Ale po to, żeby właśnie przyjść jako ten sługa Pański, o którym Izajasz pisał, pisał w swym proroctwie. Uniżony sługa, który miał przyjść i wykonać doskonale wolę Pana i wypełniwszy wszystko, stać się zbawicielem tych, którzy nie są w stanie wypełnić woli Bożej. Którzy są jak te owce, które zbądziły każdy na swoją drogę. I ten doskonały sługa, ten, który właśnie przyszedł w całej swej doskonałości, a jednak nie przyszedł, aby wszyscy podziwiali tą jego doskonałość i wszyscy wywyższali tą jego doskonałość i wszyscy doceniali, jak ją wspaniały i cudowny, ale przyszedł jako ten właśnie uniżony sługa i taką dobrowolnie przyjmował przez całe życie swoje postawy, nie szukając własnej chwały ale szukając chwały tego, który go posłał i w nim idealnie ta cała idea nazaryjczyka jest, jest, jest zobrazowana on całym sercem całym swoim życiem tak służył Bogu, że nawet pewnego razu uczniowie przyszli i przynieśli Mu coś do jedzenia, a on mówi, ja mam pokarm, o którym wy nie wiecie. I oni się zastanawiają, czy ktoś mu przyniósł coś w międzyczasie, go nie poszli, czy coś. A Jezus mówi, moim pokarmem jest czynić wolę tego, który mnie posłał. To jest moje życie. Tym ja się karmię. Ja, ja z tego czerpię moje siły, spełnienia woli tego, który mnie posłał. wiemy, że to Jego zaparcie się samego siebie i to Jego poświęcenie też nie miało na celu tego abyśmy aby otrzymać to, na co zasłużył ale jak czytamy w liście do Hebrajczyków zamiast doznać mu należytej radości wycierpiał krzyż nie bacząc na Jego handę. Za to doskonałe życie, które Jezus prowadził, gdzie ani jednym słowem, ani jednym czynem nie złamał Bożego prawa. Powinien doznać radość, powinien doznać chwały, powinien doznać. A tutaj czytamy, że On poszedł na krzyż, nie bacząc na Jego handę. O, chwała Bogu, kiedy został złożony w ofierze za nasze grzechy, kiedy tam na krzyżu Golgoty rozprawił się z naszą nieprawością i, i zbawił nas to czytamy, że Bóg go wielce wywyższył i dał mu imię ponad wszelkie imię także na jego imię zegnie się każde kolano i każdy język wyzna, że Jezus jest Panem a więc to Jego cierpienie to jego, Ta Jego śmierć To Jego uniżenie w tej hańbie krzyża Nie było, wiemy, końcem Ale przez to uniżenie Przez to cierpienie Przez to, co się tam wydarzyło Jezus z martwych wstał w chwale I dzisiaj jest doskonałym pośrednikiem Dzisiaj jest Panem Ponad wszystkimi rzeczami Głową Kościoła Czytamy, że Bóg wywyższył go ponad wszystko. też jest zdążyc dla nas, bracia, siostry. Pan Jezus mówi tak jak ja, tak jak mnie Ojciec posłał, tak ja was posyłam. Jan pisze, jeśli ktoś mówi, że w Niego wierzy to co, to wstępuje w Jego ślad. A więc naszym dążeniem Naszym celem jest chwała, naszym celem jest wywyższenie, naszym celem są trony, korony, radość, szczęście. Ale wiemy, że droga tam prowadzi przez nasz krzyż codzienny, przez śmierć, przez zaparcie się samych siebie. Droga tam prowadzi przez cierpienia i zmagania i cokolwiek Bóg nam przeznaczył na tej ziemi to wiedz nas czeka i kto wie jaka nasza będzie śmierć. Ale jeśli Pan Jezus obrał taką drogę i mówi do mnie i do Ciebie, ja jestem drogą. I my powiedzieliśmy, tak Panie Jezu, Ty jesteś drogą, chcemy z Tobą iść, chcemy w Tobie żyć, chcemy tak jak Ty żyć. To czy warto się rozglądać na boki, czy warto teraz jeszcze przeliczać koszta, czy raczej nie potrzebujemy głębszego i pewniejszego utwierdzenia, to jest droga, którą mamy już To jest droga, na której jest życie I ci z nas, którzy już po tej drodze trochę idą To przekonaliśmy się, że to jest życie Że tylko tu jest życie Że tylko kiedy trwamy w nim Tylko kiedy Jego się trzymamy Tylko kiedy Jemu jesteśmy posłuszni To żyjemy To naprawdę nasze życie ma, ma, jakiś, ma jakiś sens Ma jakąś wartość, ma jakieś kolory. Jak zajmiemy się czymkolwiek innym Czemukolwiek innemu się poświęcimy Choćbyśmy odnieśli w tym sukces To, to jest to rozczarowujące to na chwilkę tylko cieszy i to szybko przemija i to nie, nie, nie wnosi życia to nie znaczy, że to nie jest jakąś częścią naszej tutaj ludzkiej egzystencji ale obyśmy nie dali się tym rzeczom odwieść nas od tej drogi, która prawdziwie jest drogą życia oby to wszystko inne nie, nie, nie zaprzątnęło nas tak że zaniedbamy tą drogę że zlekceważymy to wielkie zbawienie, które nam zostało zgastowane, i którego staliśmy się uczestnikami. Pan Jezus dał nam ten idealny wzorzec, jak być tym Bożym Nazirejczykiem. I do każdego z nas wierzę: Mówi, Wstępujcie w moje ślady. Wstępujcie w moje ślady chodźcie za Mną. Kiedy wspominamy Jego śmierć, kiedy łamiemy ten chleb i pijemy z tego kielicha, rozmawiałem też ostatnio z jedną osobą i pytałem je, dlaczego bracie mówisz na końcu, że, no, że niektórzy tylko mają powstać? Czemu nie, wszystkich nie zapraszasz? Ja mówię, nie mogę zapraszać tych, którzy nie są w społeczności z Nim nie mogę zapraszać tych, którzy mieliby brać z tego chleba i pić z tego kielicha nie mając prawdziwie z Nim w duchu społeczności muszę ich prosić, żeby siedzieli dlatego, że gdyby robili to, to by własny sąd jedli i pili że kiedy bierzemy z tego chleba i pijemy z tego kielicha to cóż my robimy? po pierwsze wspominamy Jego śmierć za nas Pamiętamy, że nasze życie zasadza się na Jego śmierci, że nasza czystość, że nasz przystęp do Boga zasadza się na Jego krwawej ofierze, na Jego życiu złożonym za nasze grzeszne życie, za Jego czystości i świętości poświęconej za nasz brud i za nasze zło. Wspominamy Jego mękę, Jego cierpienie. Ale więcej, dajemy też świadectwo temu, że on jest naszym Panem. Że on jest naszym życiem. Że, że ten chleb symbolizuje Jego ciało. I że my, spożywając ten chleb, mówimy, że jesteśmy jedno z nim. I pijąc tego kielicha, mówimy, że jesteśmy obmyci Jego krwią, jesteśmy wolni od grzechu, jesteśmy czyści. Dzięki Jego ofierze na krzyżu i dzięki przelanej Jego świętej krwi. Tak jak Pan Jezus powiedział, to kielich nowego przymierza, która za Was, krwi nowego przymierza, która za Was się wylewa na odpuszczenie grzechu. A więc to jest coś bardzo poważnego. To nie jest coś, do czego lekko podchodzimy. To nie jest coś, co tak sobie robimy co niedziela po prostu z rozpędu żeby jakiś uzupełnić nasze nabożeństwo jakimś kolejnym elementem ale czynimy to za każdym razem starając się sobie te, te fakty uświadomić że to nie moje uczynki że to nie moje starania, że to nie ja jestem swoim własnym zbawicielem ale że w swej grzeszności, w swej słabości w swej nędzy potrzebuję zbawcy i wierzę, że Jezus jest tym zbawicielem Wierzę, że jego śmierć na krzyżu zbawiła mnie, daje mi życie. Ale teraz chcę żyć tak jak on żył. Chcę jemu się poświęcać, chcę dla niego żyć. Jakieś, cóż to za zbawienie, które pozostawia nas w takim życiu, jakim kiedyś byliśmy. Coś to za zbawienie, które nie ratuje nas od grzechów. Co to za zbawienie? z czego to zbawienie jest jest napisane, że On zbawi lud swój od grzechów to jest Jego zbawienie jeśli ja ufam Jego ofierze jeśli ja polegam na mocy Jego krwi to właśnie po to, żebym mógł żyć tak jak On żył żebym mógł wstępować w Jego ślady i to jest pełnia krzyża Mocku nowemu życiu, stałe życie Pana Jezusa Chrystusa, które już teraz we mnie żyje. Razem z Nim, jak żeśmy w środę rozważali, jestem ukrzyżowany, mój stary człowiek tam jest przybity i chociaż się próbuje odzywać i chociaż próbuję nadal, to już nie ma mną mocy, jeśli ja się trzymam Chrystusa. Już grzech na mną nie może panować. Już nie mogę być niewolnikiem grzechu, jeśli mam w sobie Chrystusa. Ale mam moc zwyciężyć wszelkie zło, wszelką nieprawość. I do tego jesteś powołany, do tego, żeby wzrastać w świętości, wzrastać w podobieństwie Chrystusa, być coraz bardziej tak jak On w tym świecie. I w krzyżu jest ku temu moc dla Ciebie i dla mnie, bracia. I nie stój daleko od krzyża. Nie stój z boku, jakoby to nie było dla Ciebie, ale korzystaj z tego błogosławieństwa. przyjdź pod ten krzyż jeśli masz jakieś grzechy, masz jakieś nieprawości masz coś wiedz, że Jezus wyparł się samego siebie żeby Ci zagwarantować żeby Ci dać to życie które jest w Nim jakże miałbyś stać z daleka i nie korzystać z tego podejdź blisko i weź tego daru życia jaki Jezus Ci oferuje w swojej miłości, w swojej łasce swojej dobroci wobec Ciebie, jeśli tylko jesteś gotów by pokutować, by go szukać w pokorze, by się przed nim uniżyć i, i oddać mu swoje życie nic lepszego nie ma nic innego nie da nam życia tylko w Nim jest życie i to życie jest tak, tak, tak dostępne dla nas dzięki Jego łaskawie Kochany Panie, z wdzięcznością i z uwielbieniem chylimy przed Tobą czoła, uniżamy przed Tobą nasze serca, wielbiąc Ciebie za Twoją gotowość wyprzeć się samego siebie i przyjąć postać sługi, przyjąć to podobieństwo grzesznego ciała, stać się tak jak my człowiekiem i poddać się zupełnie woli Ojca. Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci. żeś Ty przez to święte, doskonałe życie stał się tą doskonałą ofiarą za nas. I że tam na krzyżu wziąłeś na siebie naszą nieprawość, nasze zło, wszelki nasz brud. To wszystko, Panie, co nas oddziela od świętego Boga dałeś nam przystęp do siebie dałeś nam przystęp Panie do tych bogactw niebiańskich tej obfitości niebios dziękujemy Ci dziękujemy Panie, że szeroko otworzył przed nami te drzwi zbawienia Ty jesteś wąską bramą Panie jest to wąska droga ale dla tych, którzy wierzą Tobie jest to szeroko otwarte wejście do królestwa o, dzięki Ci, Panie, dzięki Ci. Dzięki Ci, Panie Jezu. I dzisiaj chcemy Cię uwielbić i chwalić i naprawdę z wdzięcznością wspominać to, co dla nas uczyniłeś, wiedząc, że wszelkie dobre słowa i dobre zachęty i wskazówki nie wystarczyłyby, żeby nas ratować z naszego opłakanego stanu. Ale to Twoja śmierć na krzyżu, to Twoja krew przelana tam w cierpieniu za nas. Jest tym źródłem uzdrowienia naszych duszy Jest źródłem oczyszczenia i przemiany Naszego nowego zrodzenia I to Twoje zmartwychwstanie w mocy Jest dla nas nadzieją życia i siły I naszego zmartwychwstania w Tobie I tej chwały, która nas oczekuje, Panie Pomóż nam toczyć zwycięski bój na tej ziemi Pomóż nam, Panie Pomóż, prosimy Wiernie za Tobą kroczyć w mocy Twojego Ducha zwyciężać wszelkie zło wszelką nieprawość, wszelkie ataki wszelkie przeciwności w mocy Twojego Ducha Panie okazać się zwycięzcami ku Twojej chwale Łukosław prosimy ten chleb który łamiemy na pamiątkę Twego ciała wydanego za nas dziękujemy Ci Bo błogosław Panie ten kielich wina który świadczy o Twojej świętej krwi która zmywa i dzisiaj wszelki grzech oczyszcza od wszelkiej nieprawości Panie Jaczy, nam przykro, że wciąż jesteśmy niedoskonali że wciąż się potykamy wciąż chybiamy celu wciąż dajemy się zwodzić różnym szatańskim pułapką i zasadzką i przynętą. Wybacz nam, wybacz nam, drogi Panie, wszelkie nasze uchybienia w myślach, w słowach, w czynach, w zaniedbaniu. Wybacz nam, wybacz Panie i obmyj, i oczyś nasze serca. abyśmy oczyszczeni i uświęceni przez Ciebie Mogli mieć z Tobą społeczność, mogli czerpać, Panie, z Twego bogactwa i mogli wydawać owoc, który będzie Tobie miły. Prosimy, błogosław ten czas, w którym wspominamy Twą śmierć i korzystamy z owocu Twojego błogosławieństwa. przemawiaj do naszych serc, przemieniaj je. Posilaj, wzmacniaj, prosimy.